opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście o piwie za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz. Dzisiaj będzie test porównawczy dwóch śliwek w piwie. Śliwka w piwie jest to piwo smakowe z prowaru Cormoran i jest to przedstawiciel serii owoc w piwie. Poza śliwką jest jeszcze wiśnia oraz jabłko. Szczerze mówiąc, próbowałem z tej serii tylko jabłko w piwie, no i niestety to piwo mi do gustu nie przypadło. Podejrzewam, że, że ze śliwką może być lepiej. Oczywiście nie uprzedzam się w żaden sposób. Test porównawczy, ponieważ od browaru Kormoran dostałem dwa piła. To produkowane dotychczas oraz nowe w składzie takie samo, ale różniące się sokiem dodanym do tego piła. I piwo z nowym sokiem jest uważona tego piwa mała testowa warka, która jednakże trafi do sklepów, być może już trafiła. E, oczywiście odpowiednio oznaczona, więc e, jest szansa, że i Wy będziecie mogli spróbować tego limitowanego piwa. Limitowanego jak na razie. W starej śliwce w piwie znajdują się takie odmiany jak węgierka łowicka, węgierka zwykła oraz mirabelka. Na etykiecie jest informacja, że z obliczeń browaru wynika, że w każdej butelce znajduje się sok z aż 9 śliwek. Ogólnie w piwie 5% stanowi zagęszczony sok śliwkowy, poza tym jest woda, słód jęczmienny, cukier, chmiel oraz aromat naturalny. Piwo o wysokim ekstrakcie, ponieważ aż 14,5% odfermentowanie niskie, ponieważ tylko do poziomu 4,4% alkoholu. Fajnie, niektórzy z takiego piwa 14,5 pewnie by wycisnęli z 7, może nawet 8% alkoholu. Tutaj kormoran. widać chce postawić na pełnię smaku tego piwa. No, zobaczymy jak to zasmakuje. Etykiety fioletowej tonacji z narysowanymi śliwkami zatopionymi w piwie. Całkiem fajnie to wygląda. Yy, tutaj oczywiście mówię o dotychczasowej wersji śliwki w piwie ponieważ nowa przyszła do mnie bez etykiet. Po prostu pusta butelka. Kapsle tradycyjnie, jak to w Kormoranie, regionalne z Warmii i Mazur, tradycyjnie ważone. Półlitrowe ciemne butelki, nieźle schłodzone, zachęcają do spróbowania. Jak to zawsze była z przesyłkami z browar Kormoran, Całość przyszła w ładnej drewnianej skrzyneczce z otwieraczem, tak jak to miało miejsce kiedyś, ale tym razem nie dostałem trzech piw, a dwa. Zamiast trzeciego piwa w środku był bardzo ładny pokal prowaru kormoran. E, pokal świetnie wygląda. Z tego co czytałem na Facebooku nie można go e, w żaden sposób kupić czy zamówić, przynajmniej jak na razie. Tak więc no, czuję się w pewien sposób wyróżniony. Niestety pokal mam tylko jeden, dlatego do, do pokalu sobie wleję nową wersję śliwki. Starą wersję wleję sobie do, do, do innej szklanki. Piwa przechowywałem przez taki sam czas w lodówce. Są jednakowo schłodzone, tak więc otwieram jednocześnie oba no i zrobimy porównanie. Najpierw stara śliwka. Pachnie przyjemnie, owocowo. Zapach nie jest jakiś sztuczny, nachalny. Jest przyjemny. No i jeszcze otworzę nową śliwkę. O, tutaj jakby trochę wyższe nagazowanie. Zapach jest... Troszeczkę inny, mniej słodki, taki bardziej delikatny, bardziej kwaskowy, taki winny się wydaje. Według mnie, wąchając to piwo prosto z butelki, nowa wersja śliwki jest bardziej na plus. Nalałem sobie obie wersje piwa i nie jest to łatwe nalewanie, ponieważ piwa fantastycznie się pienią. Piana jest wysoka, kremowa, beżowa w kolorze. Zresztą możecie to zobaczyć na zdjęciach. Piana na piwach jest naprawdę niesamowita. Na dotychczasowej wersji śliwki opada troszkę szybciej, ale i tak z tej piany E, tworzą się takie można powiedzieć małe kłębowiska, które przypominają fermentujące drożdże na powierzchni piwano. wygląda to naprawdę niesamowicie. W nowej wersji śliwki ta piana jest zdecydowanie trwalsza. Tak trwała, że przetrwała kilka minut robienia zdjęć. E, przy nalaniu wystawała skufla na jakieś 4-5 cm i no naprawdę Piana jest niesamowita w tym piwie. Wizualnie stara, czyli czy może dotychczasowa wersja śliwki w piwie jest troszkę jaśniejsza i powoduje osadzanie się licznych bąbelków na ściankach szklanki. Piwo jest w złotym kolorze z takimi pomarańczowymi przebłyskami. Ogólnie wygląda jak taki mocniejszy lager. Nowa wersja śliwki jest ciemniejsza. Jest ciemno-złota. Taka można powiedzieć nawet lekko miedziana. I wygląda według mnie troszkę lepiej. Nie powoduje osadzania się bąbelków na ściankach pokalu. Sprawia wrażenie troszkę mniej nagazowanej. Pomimo tego, że przy otwieraniu syknęła pod kapslem znacznie głośniej. Zapach jest... Yy... W obu piwach przyjemny, śliwkowy, w nowej wersji śliwki ten zapach jest jakby trochę słabszy i taki bardziej winny, jak już Wam to mówiłem. Jest kwaskowy, nie zapowiada słodkiego piwa, jest taki orzeźwiający. W dotychczasowej wersji śliwki w piwie zapach jest mocniejszy, jest bardziej śliwkowy. Jest słodkawy, nie jest kwaskowy. Według mnie ładniej pachnie nowa wersja śliwki w piwie. Wziąłem łyk starej śliwki w piwie. No i jest to dość przyjemne. Pozwoliłem sobie na jeszcze jeden. I muszę powiedzieć, że smakuje mi taka wariacja na temat owocowego piwa. Ponieważ, no, nie mam wątpliwości, że jest to piwo. Jest trochę słodkie, ale jest to akceptowalny przeze mnie poziom słodkości, wyraźnie czuć śliwki. No i w tle lekko maślana nuta się przebija, ale całość razem całkiem fajnie współgra. Wysokie nagazowanie dodaje temu piwu orzeźwienie. No i muszę powiedzieć, że że fajnie, że to piwo ma aż 14,5% ekstraktu, ponieważ spełnia wrażenie takiego pełnego, ale nie gęstego. Jak na owocowego Lagera muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobre piwo. Czas na nową wersję śliwki w piwie. Zupełnie inaczej. Piwo jest przede wszystkim Twaśne. piwo nie jest aż tak słodkie piwo jest mniej słodkie niż dotychczasowa wersja jest nagazowane na podobnym poziomie ale bąbelki gazu są zdecydowanie drobniejsze, przyjemniejsze no i po prostu lepsze nowa wersja śliwki w piwie posiada lekką winność troszkę przypomina wino musujące no i i uważam, że jest to lepsze piwo. Przynajmniej dla mnie jest bardziej orzeźwiające. Ja, ja przepadam bardziej za kwaśnym niż za słodkim smakiem, więc pewnie dlatego nowa wersja śliwki jest dla mnie przyjemniejsza. Ale fajnie by było, jakby to piwo weszło e, do produkcji zamiast dotychczasowej wersji śliwki w piwie. Albo może obok. No ja bym zdecydowanie sięgał po nową wersję. Bardziej mi smakuje. Odczucie pełności smaku jest bardzo podobne w obu piwach. Żadne z nich nie jest gęste, nie jest lepiące. Fajnie smakują, no ale jednak na korzyść nowej wersji. Jak pijemy to piło? I jedna i druga wersja pozostawia na, na ścianach szklanki takie naprawdę imponujące firanki. Bardzo ładnie to wygląda. Muszę powiedzieć, że browar Cormoran zrobił naprawdę dobre, owocowe piwo. Zdecydowanie lepsze niż jabłko w piwie. Wiśni nie próbowałem, także nie wypowiem się, ale, ale śliwka to jest coś fajnego. Przed nagraniem zastanawiałem się, czy to nie będzie Piwo takie bardziej odpowiednie na jesienną porę, bo śliwki kojarzą się z jesienią, bo ekstrakt jest wysoki. Ale uważam, że to jest piwo całoroczne, bo pijąc je nawet w lato, kiedy jest bardzo gorąco, nie odczujemy tego, że piwo nas męczy, ponieważ piwo potrafi fajnie orzeźwić. Co prawda orzeźwienie jest mocniejsze w nowej wersji i to dla mnie jest plus, ale znowu, stara wersja jest, jest taka bardziej śliwkowa. Aromaty tych śliwek są bardziej wyczuwalne. I no cóż, jeżeli będziecie stać przed wyborem, czy stara, czy nowa śliwka, no to jeżeli chcecie więcej śliwkowego smaku, to polecam Wam starą wersję. Jeżeli chcecie więcej orzeźwienia, winności głodsze musowanie piwa no to polecam wam nową wersję która dodatkowo ma jeszcze lepszą pianę niż stara wersja ma głębszy ładniejszy kolor no i według mnie jest lepszym piwem ja bym wziął nową wersję śliwki w piwie no ale wybór to już zostawiam wam jakbym miał wystawić oceny temu piwu no to myślę, że stara wersja by dostała 6 na 10 nowa 7 na 10 pewnie nie jest to piwo do którego będę często wracał ponieważ no, ja gustuję bardziej w przyprawach typu chmiel niż, niż owoce ale uważam, że, że browar kormoran naprawdę nie ma się czego wstydzić śliwka w piwie to, to jest dobre owocowe piwo na pewno znajdzie wielu swoich zwolenników. Co, co ja zresztą mówię? Już ma wielu swoich zwolenników i no i co? Jeżeli macie ochotę na coś owocowego, to to piwo naprawdę mogę polecić. Spróbujcie. Jeżeli wam nie podejdzie, bo nie lubicie owoców, no to no trudno, nic się nie stanie, ale podejrzewam, że docenicie to, z jakim kunsztem jest to piwo uważane bo to jest coś zupełnie innego od Także na rynku piw owocowych ciężko jest znaleźć coś równie dobrego, pochodzącego z Polski. Ja z mojej strony polecam.